Minęła dziewiętnasta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Prawdopodobną przyczyną pożaru Krzyża Papieskiego w Warszawie było zapruszenie ognia od zniczy. Wykluczamy udział osób trzecich. Premier i prezes PiSu składają życzenia Wielkanocne Polakom. Dużo miłości, ciepła, dobrych, spokojnych, zresztą się. Obniżono stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach z czwartego na trzecie, ale warunki nadal trudne. Ratownice odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Zapruszenie ognia odzniczy to prawdopodobna przyczyna pożaru krzyża przed kościołem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Warszawie. Krzyż spłonął wczoraj, policja wykluczyła podpalenie, mówi aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej komendy. Do pożaru mogło dojść skutek palących się pod krzyżem zniczy z uwagi na ich znaczną ilość. Obecnie wykluczamy udział osób trzecich. Wierni, którzy od rana odwiedzali to miejsce liczą na szybką odbudowę papieskiego krzyża. No na pewno parafianie przyczynią się do tego, żeby ten krzyż został odnowiony. O to się nie martwimy, ale smutek na pewno pozostanie, bo to jednak była taka pamiątka po naszym świętej pamięci Janie Pawle II świętym. Myśleliśmy, że chociaż ten stelaż metalowy zostanie, ale podobno był na tyle uszkodzony, że trzeba było go położyć, żeby nie stwarzał zagrożenia, więc mamy nadzieję, że będzie odbudowany i wróci do nas. Ksiądz Proboż powiedział już wczoraj, że odbudujemy i to jest nadzieja. Krzyż miał wyjątkowe znaczenie historyczne, to przed nim papież Jan Paweł II w 1979 roku odprawił swoją pierwszą mszę w Polsce po wyborze na stolicę Piotrową.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 Życzę siły, nadziei i zwycięstwa. Zwycięstwa dobra na znowu. Dobrych, spokojnych, wesołych świat. Jutro Wielkanoc, czyli uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, jest to najważniejsze i najstarsze święto wszystkich chrześcijan. A to nie będą spokojne święta na Ukrainie. Pięć osób zginęło, a ponad dwadzieścia zostało rannych w ataku rosyjskich dronów na rynek w Nikopolu, w obwodzie Dniepropietrowskim. Agresor atakował także Sumy, Kijów i Charków. Rosyjskie drony wypełnione materiałami wybuchowymi eksplodowały w centrum Nikopola. Uszkodzone zostały pawilony handlowe i sklepy. Ukraińska prokuratura podała, że celem ataku Ataku agresora był miejscowy rynek. Wybuch zabił trzy kobiety i dwóch mężczyzn. Wcześniej lokalne władze informowały o atakach na Sumy, Kijów i Charków. Według Radia Swoboda w ciągu ostatniej doby, łącznie w wyniku rosyjskich ataków, zginęły 23 osoby. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To są aktualności jedynki. Z czwartego na trzeci obniżono stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach. Tatrzański Park Narodowy ponownie otworzył szlaki, ale warunki w górach są nadal bardzo trudne. Ratownicy Topr odradzają wyjścia w wyższe partie gór. Lawiny wciąż stanowią poważne zagrożenie. Cały czas schodzą samoczynne lawiny różnych wielkości, od średnich do nawet bardzo dużych. Niewyzwolone przez zwierzęta ani przez człowieka, czyli jest niebezpiecznie, naprawdę jest niebezpiecznie. Mówił kierownik dyżuru Topr Witold Cikowski. Wczoraj śmigłowcem Topr ewakuował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 W aktualnościach na koniec o nowej atrakcji turystycznej Lublina to lubelski szlak filmowy. Tematyczna trasa turystyczna, która prowadzi przez 14 lokalizacji związanych z filmami i serialami realizowanymi w mieście. Prezes lokalnej organizacji turystycznej Krzysztof Raganowicz ma nadzieję, że szlak przyciągnie nowych turystów. Dzięki współpracy z Lubelskim Funduszem Filmowym udało się tak naprawdę zebrać tą całą bazę wiedzy, którą mamy o tym, gdzie Lublin grał, w jakich produkcjach, stworzyć do tego bardzo konkretne. Szlak, zaprezentować go na mapie, udostępnić go też w internecie, w aplikacji turystycznej, gdzie w formie audioguida można przejść całym szlakiem. Jest to dostępne też w wielu językach. Lublin od lat przyciąga filmowców z Polski i ze świata, oferując im nie tylko piękne uliczki Starego Miasta, ale także takie miejsca jak Muzeum Wsi Lubelskiej czy Centrum Spor Spotkania Kultur.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 Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News. Leon XIV po raz pierwszy przewodniczy liturgii Wigilii Paschalnej. Bóg usuwa kamienie wojen, powiedział dziś patriarcha Jerozolimy. Niech stały nas przemieni, życzy przewodniczący episkopatu Polski. Ksiądz Paweł Rytelandrianik, Wielka Sobota, 4 kwietnia. Aktualności z Watykanu. To pierwsza Wielkanoc z Leonem XIV. W Wielką sobotę papież przewodniczy liturgii Wigilii Paschalnej w Bazylice Świętego Piotra o godzinie 21.00. W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego odprawi mszę świętą na placu świętego Piotra o godzinie 10.15. O godzinie 12.00 wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli uroczystego błogosławieństwa Urbi et Orbi, miastu i światu. Wszystkie liturgie i orędzia wielkanocne będą transmitowane z polskim tłumaczeniem na portalu Watykan News. Bóg usuwa kamienie wojen, powiedział łaciński patriarcha Jerozolimy, kardynał Pier Battista Pizzaballa podczas mszy świętej Wigilii Paschalnej przy grobie Bożym w Jerozolimie. Jak się wydaje, nie ma nikogo, kto odsunąłby kamienie grobów, które drąży cierpienie tej wojny. Ale Bóg nie czeka, aż nasze wojny się skończą, by zacząć wskrzeszać życie. Uroczystość relacjonuje dla państwa z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj. Ewangelią o zmartwychwstaniu zgodnie z jerozolimską tradycją uroczyście odśpiewał jako następca apostołów sam patriarcha, ogłaszając światu radosną nowinę o zmartwychwstaniu Pana. Kardynał Pizaballa w swoich homilii podkreślił, że w Bazylice cisza jest niemal absolutna, przerywana może jedynie odległym echem tego, co wojna nadal sieje w tej świętej i poranionej ziemi. Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym przemienia nasze serca, nasze rodziny i wspólnoty, powiedział przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Tadeusz Wojda w życzeniach z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Zmartwychwstały Chrystus jest pośród nas, tak jak obiecał. Kroczy z nami, umacnia nas w trudnościach, podnosi w chwilach zwątpienia i prowadzi drogą miłości, przebaczenia oraz pokoju. Jego obecność nadaje sens wszystkim naszym cierpieniom i radościom. Życzę wszystkim, aby Czas Świąt był okazją do odnowienia wiary, umocnienia nadziei i rozpalenia miłości. Niech spotkanie ze zmartwychwstałym przemienia nasze serca, nasze rodziny i wspólnoty. Niech przyniesie pokój, którego świat tak bardzo w obecnej godzinie potrzebuje. Życzę wszystkim pięknych i głębokich spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem dziś i w każdym dniu naszego życia. Błogosławionych Świąt. Dokładnie dziś jest stulecie powstania Tygodnika Katolickiego Niedziela. Redakcji, pracownikom i wszystkim czytelniczkom i czytelnikom życzymy, aby Matka Boża Jasnogórska, u stóp której sanktuarium powstaje to czasopismo, otaczała wszystkich swą matczyną opieką. Niech Pan Jezus wspiera i błogosławi na kolejne lata i jubileusze pełnienia tak ważnej misji. Więcej wiadomości na portalu www.vatikannews.va.pl i na mediach społecznościowych Vaticannews.pl. Polskie Radio Jedynka. Samo jak tobie zajrzało po drodze w przyszłości w zwierciadło na pościeli zimnej obok się pokładło, dla mnie się pokładłobym jemu całować. I znużyć, i zużyć, i nie pożałować. Lgnęło mi do piersi ofiarnie pachnące, domyślnie bezstydne i posłuszniejące. Ciemnościach w ciemnościach, radości, na granicy łkania, Dla łod nadmiaru nie do umierania. I nic w nim nie było prócz czaru i grzechu, Prócz bezwiednej woni, w jednego pośpiechu. Oprócz tego dreszczu, co ginie w krwi szumie, a bez niego ciało ciała nie zrozumie. Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. Dzisiejszą audycję przygotowaliśmy we współpracy z Kościołem Chrześcijan Baptystów. Wielkanoc to najważniejsze święto chrześcijańskie. Obchodzą je wierni różnych kościołów. W tę Wielką Noc 2026 roku o przeżywaniu wiary w zmartwychwstanie pańskie, o wynikających ze zmartwychwstania Pana podejściu do wiary i tradycji, Opowie pastor Remigiusz Neumann. Zbliżając się do świąt wielkanocnych bardzo często mówimy nie tylko o samym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, ale również o różnych zwyczajach, które od pokoleń są obecne w polskich domach. Pisanki, śmigus, dyngus, różne ludowe symbole wiosny, dawne obrzędy przejścia od zimy do nowego życia. To wszystko tworzy krajobraz świąteczny, który wielu osobom wydaje się oczywisty, naturalny, wręcz nierozłączny z Wielkanocą. Ale pojawia się pytanie, jak na te tradycje patrzą baptyści? Czy je odrzucają, czy je potępiają, czy mogą uczestniczyć w niektórych zwyczajach? A może trzeba odróżnić to, co jest niewinne kulturowo od tego, co za zaciemia Ewangelię? Dzisiaj chciałbym właśnie o tym opowiedzieć. Nie po to, by kogokolwiek atakować, nie po to, by wyśmiewać tradycje, ale po to, by pokazać, że w podejściu baptystycznym najważniejsze pytanie brzmi nie co wszyscy robią, ale raczej co prowadzi mnie bliżej Chrystusa, a co od Niego odciąga. Towarzyszą nam śpiewy Chóru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Łodzi. Jeśli chcemy zrozumieć podejście baptystyczne do świąt i zwyczajów, musimy zacząć od rzeczy podstawowej. Baptyści należą do nurtu chrześcijaństwa, który bardzo mocno podkreśla zasadę, że ostatecznym autorytetem w sprawach wiary i życia jest Pismo Święte. To znaczy, że nie pytamy najpierw, czy to jest stare, czy to jest polskie, czy to jest rodzinne? Czy tak robili nasi dziadkowie? Ale pytamy, czy to jest zgodne ze Słowem Bożym? Czy to pomaga oddać chwałę Chrystusowi? Czy to nie miesza prawdy Ewangelii z czymś, co ma inne źródło i inne znaczenie? Słowo Boże mówi w drugim liście do Tymoteusza, trzecim rozdziale, wersetach szesnastym i siedemnastym, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Dla baptystów to nie jest tylko piękny cytat, to jest zasada życia, a więc także wtedy, gdy mówimy o świętach. Baptyści głęboko wierzą w śmierci, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To nie jest temat poboczny, to samo serce Ewangelii, dlatego że apostoł Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdziale, 3 i 4 wersecie, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany i że dnia trzeciego został zmartwychwzbudzony według Pism. I to jest właśnie centrum. Nie stół, nie dekoracja, nie zwyczaj, nie folklor, nie wiosenny nastrój. Centrum wielkanocny dla chrześcijanina, dla baptysty, to osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jego krzyż, jego pusty grób, jego zwycięstwo nad grzechem, śmiercią i potępieniem. Dlatego baptyści zazwyczaj podchodzą ostrożnie do wszystkiego, co może przesunąć uwagę z Chrystusa na kulturę, emocje, rytuał czy ludowy obyczaj. Nie oznacza to automatycznie wrogości wobec wszystkiego, co tradycyjne, oznacza to jednak bardzo wyraźną hierarchię. Najpierw Chrystus, potem wszystko inne. A jeśli coś zasłania Chrystusa, to musi zostać odłożone na bok. W tym miejscu trzeba powiedzieć coś ważnego i uczciwego. Baptyści nie patrzą na tradycję w sposób dziecinny czy uproszczony. Nie chodzi o to, by mówić stare znaczy złe albo ludowe znaczy pogańskie. Takie uproszczenie nikomu nie pomagają Ale z drugiej strony Baptyści nie przyjmują też drugiego uproszczenia Że skoro coś dziś jest tylko zabawą To już nie ma żadnego znaczenia Otóż ma znaczenie Ponieważ zwyczaje kształtują myślenie Symbole uczą Powtarzane gesty wpływają na sumienie To co robimy co roku Zaczyna być przez nas traktowane jako coś ważnego Czasem nawet świętego Dlatego podejście Baptystyczne zazwyczaj brzmi tak Trzeba rozeznawać nie wszystko wrzucać do jednego worka, nie wszystko bezmyślnie przyjmować, nie wszystko też bezrefleksyjnie odrzucać. W pierwszym liście w piątym rozdziale 21-22 czytamy, że Wszystkiego doświadczajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła zdala się trzymajcie. To jest bardzo baptystyczne podejście. Badać, sprawdzać, rozróżniać, nie żyć automatycznie. chodzimy do sedna. Wokół Wielkanocy istnieją zwyczaje, które nie pochodzą bezpośrednio z Nowego Testamentu ani z pierwszej praktyki Kościoła. Część z nich ma charakter ludowy, część argarny, część wiosenny, część wywodzi się z dawnych wyobrażeń związanych z płodnością, oczyszczeniem, odrodzeniem życia i rytmem natury. Jak patrzy na to baptysta? Najczęściej w ten sposób. Jeżeli jakiś zwyczaj ma wyraźnie obce duchowo korzenie, jeżeli kiedyś był związany z praktykami magicznymi, to chrześcijanin powinien zachować daleko idącą ostrożność Dlaczego? Bo chrześcijanin nie wierzy w moc rytuału jako takiego Nie wierzy w magiczne działanie przedmiotów Nie wierzy, że symbol sam w sobie zmienia rzeczywistość duchową Chrześcijanin wierzy, że błogosławieństwo przychodzi od Boga że ochrona jest w Panu, że życie i zbawienie są w Chrystusie, że nie potrzebujemy dawnych praktyk oczyszczających, bo prawdziwe oczyszczenie jest we krwi Jezusa. W końcu w pierwszym liście Jana, pierwszym rozdziale, siódmym wersecie czytamy, że krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie woda z oblewanki, nie gałązka, nie rytuał przejścia, nie ludowy znak. To jest zasadnicza różnica. Weźmy pierwszy przykład. Pisanki i kraszanki. Wiele osób pyta czy baptysta może malować jajka I tutaj odpowiedź często będzie bardziej wyważona niż niektórzy się spodziewają Samo ozdabianie jajek jako czynność plastyczna, rodzinna, estetyczna Bez przypisywania temu znaczenia duchowego przez wielu baptystów nie jest traktowana jako problem sam w sobie Zwłaszcza jeżeli odbywa się to po prostu jako element kultury czy rodzinnego spotkania ale problem pojawia się wtedy, gdy zwyczaj zaczyna być przedstawiany jako coś więcej. Gdy symbol staje się nośnikiem duchowości, której źródło nie jest ewangeliczne. Gdy zaczyna się sugerować, że właśnie ten dawny znak niesie życie, powodzenie, wtedy baptysta powie stop, tu trzeba uważać. Bo chrześcijaństwo nie buduje swojej nadziei w cyklu przyrody, lecz na historycznym zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wiosna wraca co roku, ale Chrystus z zmartwychwstał raz na zawsze. Przyroda budzi się do życia sezonowo, ale zbawienie nie jest sezonowe. Nowe życie w Chrystusie nie jest metaforą rolniczą, jest dziełem Bożej łaski. Dlatego baptysta może powiedzieć, nie mam problemu z dekoracją jako dekoracją, ale nie chcę, aby folklor stał się moją teologią – można mieć stół, koszyk, ozdoby, zwyczaje, rodzinne zdjęcia, a nie mieć Ewangelii. Niech więc te dni będą dla nas nie tylko czasem zwyczaju, lecz czasem prawdziwego spojrzenia na Jezusa. Na Tego, który umarł za grzeszników. Na Tego, który naprawdę wstał, Na Tego, który daje nowe życie nie przez rytuał, ale przez łaskę. W dobrym przygotowaniu do Wielkanocy pomagał nam pastor Remigiusz Neumann z kościoła chrześcijan baptystów. Dziękuję za uwagę, Grzegorz Maciak. Jedynka. Polskie Radio. Your eyes may be whole But the story I'm told Is your heart is as black as night Your lips may be sweet Such that I can't compete But your heart is as black as night I don't know why it came such a perfect time but if I let you hang around I'm bound to lose my mind cause your hands may be strong but the feelings are wrong your heart is as black as night are all wrong your heart is as black your heart is as black oh your heart is as black Radio Jedynka. Kulturalna Jedynka. Witam Państwa, Anna Stępniak. Dzisiaj w Kulturalnej Jedynce gościmy pana Andrzeja Mietkowskiego. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. A będziemy rozmawiać o Józefie Czapskim, ten rok, 2026, został ogłoszony rokiem Józefa Czapskiego i mam nadzieję, że w ciągu tych kilku naszych spotkań, zawsze w sobotę, opowiemy Państwu o najciekawszych, najistotniejszych momentach z życia Józefa Czapskiego i poznają go Państwo lepiej. Ale zacznijmy od tego, jak to się stało, że Pan Młody wtedy przecież bardzo jeszcze człowiek spotkał się z Józefem Czapskim w Paryżu. Tak, to był rok 81, tak zwany pierwszy karnawał Solidarności. Dostałem paszport. Znalazłem się w Paryżu. Dzięki życzliwości przyjaciół z listem rekomendacyjnym, który zaprowadził mnie do Maison Lafitte, do kultury paryskiej, gdzie po prostu znalazłem pracę. Pakowałem książki w najszlachetniejszym wydawnictwie Pod Słońcem, w tamtych czasach na pewno. Pakowałem miesięczniki Kultura. Pewnego dnia, w chwili wolnej od pracy, zaczytałem się w wspomnieniach Achmatowej. Raptem... Zrobiło się jakby mniej słonecznie, coś przesłoniło mi światło, podniosłem oczy, stał przede mną ogromnego wzrostu starszy jegomość i zapytał, co czytam po rosyjsku. Bo tak, to była książka w oryginale. Jak zobaczył, że to Achmatowa, to był początek, no chyba przyjaźni, która trwała przez następnych kilkanaście lat. Ja przez 10 lat jeszcze mieszkałem w Paryżu, przestałem zajmować się studiami, zacząłem być dziennikarzem w wolnej Europie, a więc dostęp do magnetofonu nagra i pierwsza myśl to z tą nagrą pojawić się w paryskiej kulturze. No, tam było zbiorowisko ludzi niesamowitych i Giedroyd, i Herling przyjeżdżający, i bywający tam wtedy Kisiel, pani Zofia Herz. No i właśnie Czapski, z którym spotykałem się przez dwa lata, nagrywając na ciężkim, szpulowym magnetofonie jego ale opowieści. Do, ale do tej pory, przepraszam, że wpadam w słowo, do tej pory uważa się, że to jeden z najlepszych analogowych magnetofonów na świecie. Zresztą skonstruowany przez polskiego konstruktora no, Kudels Kudelski. tak, tak, Kudelskiego. Tak. Józef Czapski, człowiek, legenda, bardzo polski, ale do tej polskości dorastał chyba, tak? No urodził się w rodzinie, dziś się już nie używa tego słowa, kosmopolitycznej, bardzo międzynarodowej. Matka była Austriaczką, ojciec był polskim ziemianinem. To może posłuchajmy jak o tej swojej polskości, o swojej rodzinie mówi sam Józef Czapski. Moja matka była Austriaczka, moja babka milibeltycka Niemka. Mój ojciec był w Rosji, a potem był w Polsce. Ja się urodziłem w Pradze, bo moja babka mieszkała w Pradze, moja babka po matce. Że można naprawdę powiedzieć, że my mieliśmy bardzo dużo krwinie polskiej. I jeżeli my byliśmy, zostaliśmy naprawdę Polakami, to przez moją matkę, z którą śpiewaliśmy, jeszcze Polska nie zginęła, i gdy domow mój. I ona nigdy w życiu z nim żadnym innym językiem z nami nie mówiła, jak tylko po polsku. Także moja matka była e, tym natchnieniem polskości u nas. Mój ojciec był dość obojętny, był w dużej miary ziemianinem, więc miał i stosunki z Rosjanami, także chociaż nigdy się Rosjan u nas w miejscu w domu nie przyjmowało. Powrót do Polski, naprawdę do Polski, to było kiedy mój dziadek porzucił służbę rosyjską, wywiózł wszystkie swoje kolekcje, przeniósł się do Krakowa i założył Muzeum Czapskich w myśmy naturalnie myśleli o Polsce i kochaliśmy Polskę i śpiewaliśmy o pieśni polskie. O cześć wam, panowie magnaci, strasznieśmy lubili. Ale w chęci walki, żeby była Polska niepodległa, to Piłsudski w Galicji popchnął. Myśmy tego nie znali jeszcze. Nie znaliśmy tego. Ja właściwie zrobiłem się naprawdę Polakiem, namiętnym Polakiem, jak przyjechałem do Krakowa i e, odkryłem Brzozowskiego. I dopiero poprzez Brzozowskiego, poprzez Żeromskiego, ale to byli ludzie, którzy nas nauczyli sumienia. Sumienia polskiego i sumienia społecznego. Brzozowski, Żeromski. Tak, tych nazwisk z wielkiej polskiej historii literatury więcej można by dodać. One otaczały Józefa Czapskiego w jego pracowni na pięterku w Maison Lafitte. Uwielbiał sięgać pamięcią albo ręką po Norwida. To był dla niego bardzo ważny pisarz. Znalazł się w Paryżu w latach dwudziestych Czapski trafił najpierw do Korpusu Paziów w Petersburgu, potem za wolą ojca miał studiować prawo. Skończyło się na krakowskiej ASP, którą ukończył i wraz z grupą przyjaciół, twórców, malarzy postanowili wyruszyć w świat. Założyli Komitet Paryski, w skrócie KP i stąd nazwa tego prądu, Kapiści i wspólnie wyruszyli nad Sekwanę i tam spędził Czapski koniec lat dwudziestych malując Chodząc po galeriach, chłonąc ten świat artystowski nad Sekwaną, ale również pojawiały się tam no, sytuacje zgoła nieoczekiwane. Nie mieli na życie, więc dorabiali jak potrafili. No pewnie korepetycjami. Tak, siostra Czapskiego, Marynia Maria Czapska udzielała lekcji. Między innymi córce ówczesnego ambasadora polskiego na placówce w Paryżu. Mieli okazję obydwoje podglądać okoliczności przygotowań, 27 rok, do przewiezienia prochów Juliusza Słowackiego z Paryża do Krakowa na Wawel. To był projekt Piłsudskiego, a tu był Lechoń i całe te przewiezienie z Włoch zorganizował. Ta biedna trumienka, gdzie parę kostek było, przywieziono do y, ambasady polskiej. Ambasador musiał coś o słowackim powiedzieć, a on naturalnie nic nie wiedział. On był ziemianin, on doskonale wiedział na burakach, się znał dobrze i na takich rzeczach, ale nie na, nie na poezji. A moja siostra wtedy przygotowywała do jakiegoś egzaminu czy co córkę ambasadora. Także ja miałem takie kuchenne wejście do, do ambasadora. I on długo przygotowywał przemówienie swoje nad tą trumienką przed wywieniem. Ja te przemówienie słyszałem trzy razy, bo on mnie czytał i przed tym czytał i potem czytał. I, no I tam były smreki, brzozy, Wisła, taka poezja najtańsza z najtańszych. I pamiętam tylko, jak on te przemówienie powiedział. Wychodził, zacierał ręce i powiedział: No, ze słowackim to skończyłem raz na zawsze. <śled> Ale dlaczego takie rzeczy opowiadać? Ta rozmowa, jak pan mi opowiadał, taka była trochę chaotyczna. Przeskakiwał Józef Czapski z tematu na temat. Ona była chaotyczna i taki był trochę jej zamysł. Ja miałem poczucie, że rozmawiam z gigantem myśli, filozofii, literatury, doświadczenia. Mówiono o nim świadek wieku. Ja miałem dwadzieścia kilka lat. Nie byłem partnerem do tej rozmowy, ale miałem poczucie wyjątkowości tej, tej szansy, jaką jest nagrywanie Józefa Czapskiego. Postanowiłem, że będzie to... Alfabet wspomnień. Czapski miał już wtedy 80 kilka lat. Pamięć momentami zawodziła, ta bliska, czasami wyskakiwały detale z odległej pamięci, zupełnie fantastycznie ostre i wyraźne. Więc uznałem, dryfujmy, płyńmy zgodnie z tym, co tego dnia Józefowi Czapskiemu na myśl przyjdzie Rzucałem nazwiska, z którymi wydawało mi się miał kontakt, albo wiedziałem miał kontakt. I tak pojawiają się znakomici pisarze z kręgów paryskich, Albert Camus, François Mauriac, nieprzyjazny Jean-Paul Sartre, ale o którym Czapski miał wiele do powiedzenia, Raymond Aron, ale również Rosjanie z lat dwudziestych, trzydziestych, z którymi spotykał się czy to w Warszawie, czy to na emigracji w Paryżu. A to zacznijmy od François Moriaka. To jest ciekawe nagranie, bo to jest pierwszy raz, kiedy włączam magnetofon przed Józefem Czapskim, który bronił się dłuższy czas przed tymi nagraniami, uważając, że wszystko już zostało powiedziane. On już wszystko, co wiedział, powiedział, napisał i pamięć mu teraz szwankuje. No ale mimo wszystko udało się go zachęcić. Zaczynamy zupełnie od początku. Bardzo jestem sceptyczny co do tych opowiadań, bo wiem bardzo mało. Ale teraz... Pytasz mnie o Francuzów, których znałem, wybitnych, których znałam osobiście. Mowa o Moriaku. Moriaka znałem. Pisałam do niego list otwarty podczas powstania warszawskiego. Do niego i do Maritena, bo ja tych dwóch ludzi znałem osobiście, względnie blisko. I w ogóle odpowiedzi na to nie dostałam. To był list dość dramatyczny, prawie że historyczny. To było podczas tego, jak się powstanie kończyło. I ja miałem oburzony, że Francja milczy, że nie ma ani jednego człowieka, który by który zakrzyczał. To było dlatego, ja przypuszczam, że Moriak był zupełnym gulistą, de Gaulle chciał się uwolnić od Amerykanów, którzy zresztą bardzo go nie lubili i w, w, ówczesny prezydent nie miał do Francji w żadnego dobrego stosunku uważał, że to jest kolonialne państwo, że one może istnieć czy nie istnieć. I wtedy De Gaulle zaczął grać ze Stalinem, to znaczy mieć przeciwwagę najprościej polityczną. I wtedy pojechał do Moskwy i tak dalej. Także ja myślę, że oni nie śmieli mówić o powstaniu warszawskim, bo to była zbrodnia nie tylko niemiecka, ale równie dobrze sowiecka. Także może dlatego mi nie odpowiedzieli. Tak sobie rozumiem jego milczenie, bo jak go spotkałem już jak wróciłem do Paryża wtedy, to jak ja mu powiedziałam, że ja panu list napisałem i pan mi nawet nie odpowiedział, on tak ramionami ruch taki zrobił i nie odpowiedział mi dlaczego. To nie było jedyne spotkanie, jedyny kontakt z François Moriakiem, kiedy Józef Czapski już trafił na stałe do Paryża. Prosił go o interwencję w sprawie wydarzeń w Poznaniu w 1956 roku. Ktoś z kręgu paryskiej kultury, konkretnie Konstanty Jeleński. Jak byłem w Paryżu, zetknięcie z nim było wywołane zaburzeniami w 56 w Poznaniu. Wtedy Kot Jeleński, który był w Kongresie Wolności Kultury, zatelefonował do mnie że o, za o tych zaburzeniach i prosił, żebym zaszedł do Moriaka i do Kami, żeby oni się w tej dziedzinie wypowiedzieli. Spotkanie z Moriakiem bardzo mnie wzruszyło, dlatego, bo natychmiast zareagował. Już ci nie mogę powiedzieć, co zrobił, ale w każdym razie zareagował tak, jak mnie kot prosił, żeby jego ku temu skłonić. Także od tego czasu miałam jakiś inny stosunek, prędzej osobisty do tego człowieka. Bardzo chciałam go rysować. On miał bardzo ciekawą twarz. Z takim jednym okiem spuszczonym, z takim dziobem nie nosem i bardzo charakterystyczną. Więc ja parę rysunków jego zrobiłem i on mi powiedział ach, dlaczego pan nie robi takim brzydkim? A ja uważałem, że naprawdę nie robiłem go brzydkim. Ja widziałem, był taki jest znany jego portret młodego człowieka z tym okiem spuszczonym, okropny, taki upiększony. A rzeczywiście ja nigdy ludzi przystojnych nie robiłem przystojnych w tym banalnym znaczeniu. Każdy człowiek zaczyna być interesujący, jak ma coś jedynego, a nie to, co podchodzi pod pewną kliszę estetyczną. François Moriak, André Gide, Powstanie Warszawskie. No tak, bo prócz Moriaka, prócz Alberta Camus, do którego może wrócimy w, w przyszłych tygodniach, trafił Józef Czapski do André Gide'a. Mocno już w podeszłym wieku jegomość przyjął Czapskiego życzliwie, ale spotkanie miało przebieg no, dość nieoczekiwany. Generał Anders wyobraził sobie, że ja mam ogromne stosunki w, w Paryżu, co było zupełnie nieprawdą, i wysłał mnie do Paryża. No i ja tam zacząłem obchodzić od, do tych ludzi, którzy milczeli po powstaniu warszawskim. Wybrałem się także do Żydów. On był niesłychanie jeszcze taki dzielny starzec. No, i przyjął mnie bardzo grzecznie, bo to był w ogóle bardzo uprzejmy człowiek. Ja mu mówiłem o tym milczeniu. On strasznie wzruszył się Polską, że to było straszne. Jak ja mu powiedziałem, że nikt nie zareagował we Francji, to on człap człap poszedł do takiego korytarzyka, w którym były jego rękopisy jeszcze niewydrukowane. I wyciągnął jeden z tych tekstów tam. I zaczął mi czytać. To było napisane podczas powstania w Polsce. I on zaczął aktorskim głosem czytać swój tekst. O nieszczęśliwy narodzie, kiedy nareszcie cierpienia twoje ustaną. I w tym rodzaju takiego beczenia aktorskiego. Strasznie mnie to rozgniewało i strasznie mi to było przykre. I potem odłożył to i I Ja naprawdę odczułem, że on miał wrażenie, że co ja mogę się skarżyć, jeżeli on w swoim dzienniku, on Goethe współczesny, rozumiesz, wspomniał Polskę i to jeszcze, że nieszczęsny naród. To pierwsze spotkanie z Józefem Czapskim i Andrzejem Mietkowskim, który miał to ogromne szczęście, będąc młodym jeszcze człowiekiem, rozmawiać z Józefem Czapskim w Paryżu, w Maison Lafitte. Panie Andrzeju, co przed nami? Przed nami no, to ogromny życiorys. Czy my to wszystko zdążymy zmieścić w tych naszych sobotnich spotkaniach? Postaramy się. Tych wspomnień Czapskiego jest wiele i powybieramy. Najciekawsze będzie Catmackiewicz, będzie Anna Achmatowa, będzie rosyjska myśl filozoficzna, będą ludzie z kręgu paryskiej kultury. No a w przyszłym tygodniu, w pobliżu rocznicy zbrodni katyńskiej, jako człowiek do zadań specjalnych generała Andersa, który otrzymał misję poszukiwania polskich oficerów. Bardzo panu dziękuję, Andrzej Mietkowski, Anna Stępniak. Życzymy państwu radosnych, ale i spokojnych świąt Wielkiej Nocy. Jedynka. Polskie Radio. Biała brzuska pośród miasta, Wokół asfalt, beton, metal, A tu brzuska tak łagodna, Niby uśmiech, niby żal. Biała brzuska pośród miasta, Tak nieważny mały detal, Ale jednak przypomina, Co to przestrzeń, co to da. Rozumieją to dziewczyny zasmucone Brzuskie siostrę odwiedzają tu wieczorem Delikatnie dotykają białej kory I odchodzą uśmiechnięte, pocieszone Biała brzuska pośród miasta, wokół warkot, zgrzyt i hałas, a to brzuska taka cicha, niby niebo, niby las. Biała brzuska pośród miasta, uschnąć już powinna nieraz, ale dzielna przypomina że zwyciężyć może na czas. Rozumieją to dziewczyny zasmucone, brzuskie siostry odwiedzają tu wieczorem, delikatnie dotykają białej kory i odchodzą uśmiechnięte. O cześć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 would pass me by i tell myself that i was waiting for a sign then she appeared a love so fine my valentine Never let a day go by Without remembering the reasons why She makes me certain that I can fly And so I do without a care i know that someday soon the sun is gonna shine And she'll be there, this love of mine, my valentine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 Jedynka. To jest radio I got some troubles but they won't last I'm gonna lay right down here in the grass And pretty soon all my troubles will pass cause I'm in shu, shu, shu. Shu, shu, shu. Shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, sugar town I never had a dog that liked me some Never had a friend I wanted one So I just lay back and laugh at the sun Cause I'm in shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo, shoo sugar town But not a drop fell on little old me Cause I was in shu-shu-shu Shu-shu-shu shu shu Sugar Town Shoo shoo shoo shoo shoo shoo sugar down Is sad and lonely For you I sigh For you dear only Why haven't you seen it? I'm all for you Body and soul I spend my day I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away, romance. So, are you pretending? -y? my life a wreck you're making You know I'm yours, but just The that they can I gladly surrender know. myself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 Bye! Bye.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 Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości z dróg. Mamy dwa nowe utrudnienia. Pierwsze z nich to droga ekspresowa nr 17 pomiędzy węzłem Trojanów a węzłem Gończyce dokładnie w miejscowości Korytnica. To już województwo mazowieckie. Na 66 km samochód osobowy zderzył się z busem. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Uwaga, bo utrudnienie może potrwać nawet do godziny 21.30. Drogowcy uporali się już z utrudnieniem na drodze ekspresowej nr 6 pomiędzy węzłem Kiełpino a węzłem Kołobrzeg Zachód. Przypomnijmy, na 82 km zepsuł się samochód dostawczy i blokował Jeden pas jezdnik kierunku Gdańska. W tej chwili nie ma już śladów po tym utrudnieniu. Na odcinku pomiędzy Kiełpinem a Brzegiem pojedziemy bez utrudnień. Bez utrudnień też na A1 pomiędzy Kamieńskim a Piątkowem Trybunalskim, gdzie wcześniej zderzyły się dwa auta osobowe. Nie ma też kłopotów na A4 -ce. z wyjątkiem mijanek w okolicy Chrzanowa, to pomiędzy Krakowem a Katowicami, ale przejedziemy bez większych utrudnień. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Rady Kierowców. Czekamy na Państwa informacje z dróg. One pomagają nam i innym kierowcom i my chętnie je przekazujemy dalej. Do usłyszenia za godzinę.